28 maja 2018 roku, będzie to poniedziałek, o godzinie 18 zapraszamy Was na ewangelizację. 28 maja 2018 roku, w poniedziałek, godzina 18.